Niedziela przyjazdu do Padborga o 18:00 Volvo dostałem ZTS tam 6186. Co czysty był? O, w miarę czysty. Ale brakowało tam tych pasów, dwóch. Brakowało kabli rozruchowych. No i tak, poniedziałek 12.00. To był pierwszy rozładunek, bo to od razu naczepę dostałem hmm, załadowaną, nie? Co miałaś? Hmm, zaraz, zaraz ci powiem. Wejen miałem rozładunek. To gdzie to jest? To jest dalej, nie? Tak. Wejen. No, tam się rozładowałem. No, a co wiozłeś? Kawę i papierosy. <grym> Naprawdę? Mhm. <grym> Ale to gdzie to wiozłeś? Co? Gdzie co Do węd, do takich hotawni jakieś tam też, nie? I potem miałem załadunek we Fredercji w Karlsbergu. Nie? Piwo do Flensburga ładowałem. To w Niemczech. To jest zaraz za granicą jakieś 3 km, 4 km. Hmm, ja Kołpat przejeżdża, zaraz jest ten. Z, z Flensburga wróciłem z powrotem do Pasborga na bazę. Zatankowałem, wykąpałem się. A nie, nie, odwrotnie. Tam się załadowałem, w tym, w tym. A i z piwem pojechałem na bazę, I tak? z piwem pojechałem na bazę, dopiero na następny dzień rozładunek miałem, nie? Rano o 7. A przy okazji udało mi się, jak byłem w tym, odzyskać pieniążki za ten, za ten mandat. Kiedyś zapłaciłem przed promem za brak pasów niby, nie? A wiozłem... A to z L'Oreala. Wiozłem wtedy z L'Oreala to, oni nie, nie życzyli. To drugi dzień, leje jak nie wiem, nie? I wieje. Z bazy wystartowałem do Flensburga na rozładunek. O 7 rano tam byłem. Czekałem do 1.30. Co? Józef! Czemu tak długo? Co? Czemu tak długo? Bo tam dużo aut przyjeżdża, nie? Dużo od, dużo tego, a oni akurat tego towaru nie potrzebują, czy coś, to biorą coś innego, nie? Ale prędzej ładują na wywóz, nie? Dopiero później rozładowują to, co zdanie jest, nie? Pojechałem do Hamburga się załadować. No, ładowałem tam. Takie, tam w tym takie włazy, schody na strych, wiesz? Takie te płyty? takie no takie włazy ze schodami Aha. razem, wiesz? Takie no, 31 palet tego to to pod Paryż. No tak to w kartonach było zapakowane, nie? To które byłeś tam w tym Hamburgu, jak w tym? Hamburgu byłem rano, znaczy nie rano, tylko gdzieś od trzeciej to było już, nie? Trzecia, w pół do czwartej, gdzieś tak było. Bo pierwszy, w pół do drugiej wyjechałem z tego, z Frensburga. Jest tak dwie godziny, niecałe dwie godziny jechałem. jak jakoś tak, blisko, to tam jest 100 kilometrów, znaczy 100, A. jakieś 20. Po drodze jadąc pod ten Paryż z tymi włazami. to już pół. nie, środa to była, nie, w środę, No tak, bo z Hamburga jak ruszyłem, gdzieś była. No to gdzie spać, czekaj. Okay. Coś przyspieszasz? Nie. No jak? No wiesz, ja tutaj sobie nie zapisywałem takich, o, tam gdzie stanowałem i ten... No w Hamburgu załadowałem te włazy i wystartowałem gdzieś z Hamburga o godzinie... Wiecie, kiedy było to... Ale to pod Hamburgiem zostałeś, Za... W Hamburgu załadunek... no, czna... no... O, 15. To nie jest, że do pierwszej 1.30, tylko, że ja tam czekałem godzinę 30. No, czekam już godzinę 30 pod, pod, na rampę, żeby wyładować to piwo. Nie? O 10.30 mnie wzięli pod rampę. O 10.30. No, no to godzina czasu, się rozładowałem, bo tam samemu się rozładowuje, co nawet tam zdjęcia są z tej mhm. z piwa. Nie? Po tym tym pojechałem do Hamburga. W Hamburgu byłem na załadunku o 13.45. Za 15.00 druga i o o 15.05 byłem załadowany no wyjechałem jechałem do osie, do, w pół do siódmej tu gdzieś stanąłem gdzie aha czy gdzie ja stałem stałem yy, pod, Klo, pod Kropenburgiem pod Kropenburg, Kropenburg. Kropenburg. na jakimś parkingu? tak tak to na, na, na, na, na, na, na tym na ten Ksztyli czy na czym? tak to na ten Ksztyli bo... Musiałbym patrzeć na mapę dokładnie, to bym się powiedział, gdzie, gdzie stałem, nie? Bo to, jak, jak się to na miejscowość nazywa, bo to było na, na Bundesse. Zjechałem z autostrady w stronę nie, i za Kloppenburgiem jest, jest taka tankstela. No w gronie tak, o trzeciej o później, jak tam już nockę przed tego, o, wystartowałem o 3.50 w nocy, nie, nad ranem. Tam z tego, spod tego Kloppenburga, to była już środa, 14.00. Nie, dojechałem do Belgii na granicę, znaczy przejechałem Holandię, dojechałem do granicy belgijsko-holenderskiej w Mer. Tam się zatankowałem. No, tankowanie w Mer o godzinie 11.00 było. Nie, nie, nie, wcześniej. O 10.00 gdzieś. O 11.00 wjechałem do Francji. Na granicy, nie? Byłem. Rozładunek we Francji mam w dam Martin. Engoel. Dan Martin Engel. Ale Dan Martin tak się nazywa. Tylko, że tutaj się zaznaczyłem, że nie wiem, czy starczy mi czasu na dojazd. Nie? Co, ale co? Dojechałem do firmy na ten rozładunek, ale dopiero powiedzieli, że mnie rozładują na następny dzień. To było firma Knauf. Nie? Wiesz, ta co? To robi? Płyty gipsowe oni robią. ten, Do nich tam właśnie te okna wiozłem, nie, z tymi schodami. No, byłem tam o 14.30, a dopiero powiedzieli mi, że mi rano o tam już od 6 było otwarte, no i w czwartek rano o 6.10 wystartowałem do tego, do firmy wjechałem, nie? To tam zanim mnie tego, to była godzina, dokładnie do 8.35 byłem w Knaufie rozładowywany. Potem jak z Knaufa wyjechałem, to stanąłem na parkingu przy tym Knaufie, nie? Przy tej firmie i czekałem na jakieś zlecenie, na załadunek. To czekałem do, prawie do 16.00. Nic nie dostałem w tym dniu. Dostałem dopiero no, o godzinie 15.30 e, chociaż tu pisze 15.30 nadal czekam nie? na zlecenie, chyba że przed świętami mało roboty, bo nic nie mogę znaleźć. Nie? Zlecenie dostałem takie, żeby dojechać pod San Quentin i na następny dzień, czyli w piątek zgłosić się o 10.00 po instrukcję miałem nie? do swojego spedytora no i w sumie to on sam do mnie zadzwonił o 9:00. Powiedział, że mam załadunek pierwszy o 13:00. No i wtedy stało się to, że mi się auto zepsuło o, Miałem tam Aha. na dojazd, miałem gdzieś z pół godziny nie, do tej miejscowości, spod San Quentin i, No, akumulatory mi padły Ale się okazało, że mi się tam nadpaliły końcówki, źle były dokręcone nie? stare akumulatory. i nie odpaliłem. Musiał przyjechać serwis, wymienić mi kable. No, się dopiero mi na 15 serwis zrobił. Tak w sumie o 15.30 z tej tankstery, tam pod tego samentin wystartowałem do tej firmy. Byłem tam na 16. Oni tam do 16 tylko ładowali, ale jeszcze mnie załadowali, nie? Zdążyli. No i na drugi też załadunek zdążyłem jeszcze mnie załadowali. To dwa, dwa Miałem czy dwa to? załadunki. No Tylko, że to jedna, ta sama firma. Dwa magazyny po prostu Aha. musiałem zaliczyć, nie? Zaliczyłem dwa magazyny. To, to było w Langwer. Stoję do 12. Potem pierwszy załadunek w Moi de la Cive. Kosmetyki, nie? Też. I drugi załadunek w Signy Legrand. Też kosmetyki. Poła załadunku nie pozwalają zabezpieczać pasami. To ten właśnie też w tej firmie, nie? Ale w ciemnych nie chcą wpisywać, że tego, że ma być niezabezpieczony. A ja przy kontroli mandat za niezabezpieczony, ładny, w razie czego? Tak jak już miałem kiedyś właśnie, nie? I plombują po wyjechaniu z firmy. Dlaczego no, plombują? Tak. A jak to robią? No, trzeba linkę taką celną na około zapleść, nie? I na końcu drzwi, żeby tam są takie miejsca, i plombę zapinają, żebyś nie otworzyła drzwi, u boków tego, żebyś nie zabezpieczała tego, nie? A nie, że kral? No i to też przed tym, nie? No, drugi załadunek miałem o 19.00. I jazda, praktycznie miałem, bo miałem cały, całą jazdę jeszcze przed sobą nie, nie wyjechaną, nie? Całą noc jechałem później, nie? Po, od 19.00 jak startowałem, to, to wjechałem do Belgii, a w, a, a w Belgii zima cholera. Śnieg walił wtedy, trochę nic nie było widać. Przez całą Belgię sypało. Jazda 50 km na godzinę, granica w Aachen, nie? Do Niemiec. Jak długo się przejeżdża przez tą Belgię? To jest mała, nie? Tak. To ile jedziesz? Trzy godziny przed wrogiem? Nawet nie, czasami nie. Nawet nie. Dwie godziny, dwie i pół. Ale najlepszy pisze o tak. Granica Wachen do Niemiec. A po stronie niemieckiej ani grama śniegu. Normalny szok, jakby była jakaś zapora przed śniegiem. nie? O trzeciej w nocy stop, pauza 9 godzin. Stoję koło Wechty. To jest na jedynce już, nie? Nie dojechałem do autohofu, chciałem się wykąpać, ale nie dało rady. Sobota. Bo w sobotę, no tak, w piątek jak tam w nocy stanąłem, to do, dopiero w sobotę mogłem ruszyć o 12 godzinie w południe, nie? Po 9 godzinach pauzy. Ja w tych Dalej tych w jest to ten, i ten, ten, ten, i jest to, ale z tymi zakazami jazdy w tych nocach, to jak to jest? Bo to nie po, po prostu... to. niedzielę. Nie, ale to dotyczy niektórych dróg tylko, tak? Ty Wszystkich dróg, tylko że... Zależy jakie auta, bo na przykład te auta, te lodówki czy coś, jak wiązą jak, jakiś towar psujący się łatwo czy też coś. Nie można? Też nie można. No, no tak jest. No. W sobotę ruszam o 12 po 9 godzinach pauzy leje i jest ponuro. Jadę przez Padborg, a nie na prom. Nie? Bo miałem. oni teraz tak zrobili, że znaczy firma nasza nie puszcza na prom, jeżeli się wiezie ADR, nie? O, ADR -y to niby towar niebezpieczny mm. trochę, nie, tam wybuchowy, łatwo zapalny, to i to, a po drugie widocznie, wiesz, dłużej się czeka na prom, bo oni muszą uzbierać kilka aut takich adr żeby tego i, i na najgorszy prom ładują wtedy, nie? No i z adr chyba się drożej płaci jakoś tak, nie? Za to przepłynięcie. Także mnie puścili okrężną drogą w sumie przez padbor przez całą Danię na, na, na, na ten duży most, nie? Bo, Aha. bo miałem rozwodnych pod Kopenhagą w Grewę to prąd skąd wypływa? A prąd wypływa z Pudgarden do rodby, nie? Jest bliżej, bo to jedziesz przez Hamburg, uh -huh. Lubeckę. nie? Tak na ten. To jedziesz nasz prosto praktycznie, a tu musisz a tu musisz przez Hamburg i objechać do tej wyspy, nie? Bo tu masz zaraz wyspę, drugą wyspę nie z Kopenhagą, i musisz tak pojechać. Tu walisz tak. Prąd. A przez tą pierwszą wyspę też przejeżdżasz? czy też? To no, jest do tym małym mostem, żeśmy wjeżdżali na tą pierwszą wyspę, nie, bo już na duży most żeśmy nie wjechali wtedy. No, dłuższa trasa, ale widocznie za ADR -y płacą na promie drożej. A czyli kosmetyki to jest niebezpieczny ładunek? To znaczy, akurat ja wiozłem część tego, jak to się nazywa, sprayu. sprayu, wiesz, no to oni to zaliczają A. jako trzecia klasa tam jakaś, nie ADR-u. To niby nie są takie ten, tego, ale wiesz. No. Dwolą przez duży most, bo rozładunek jest pod Pęchaną w Będę tam w poniedziałek rano. Rozładunek w Loreal Danmark w Grewe. Dojechałem w sobotę do Odenzy. Parking na Szelu. Pauza do poniedziałku 24 godziny. Zimno, 2 stopnie tylko. Deszcz jeszcze ze śniegiem. Nie mam co czytać. i Na dodatek radio się skisiło. Zepsuło mi się radio. No. Nuda jak cholera. Niedziela. pauza, Nuda nadal nie ma gdzie. Pochodzi nawet się nie chce, bo zimno, jak cholera wieje, chyba całą niedzielę, przesiedzę, prześpię. A ja mówię seriale, wiesz? Do tej pory zrobiłem tylko 3000 km. 3000? To i tak więcej niż 7000. my. <grym <grym <grym <grym <grym <się> pewnie. no Poniedziałek o 7 rano yy, wystartowałem, nie? W Lorealu w grębie jestem o 8.10. Nie ma nikogo akurat pod rampą, od razu mnie wzięli pod rampę. O 8.50 jestem rozładowany dostałem zlecenie na załadunek do Brondby, po folię do recyklingu, takie byś właśnie... To też na wyspłacze. Tak, to tam koło, też koło Penhagi, nie? Niedaleko. To nawet taka dzielnica jakby tego, nie? 52 bale mam załadować tych, tego, no. A rozładunek następnego dnia rano we wtorek w hönstädt Ursburg w Niemczech, nie? Hmm. Ale tym razem mnie puścili promem, nie? Do hönstädt Ursburg no to jest już... Wtorek. Ile prąbu, 45 minut do godziny. To jest 20. Wtorek, rozładunek Fenstead-Ulsburg. 7.10 wjazd. 8.00 wyjazd. Dostałem yy, załadunek po rozładunku w Wizeho czy jak coś tam, nie? Papier. Tak zwane ulotki. Takie sklepowe, wiesz, te, te, te, do tych dużych marketów, nie? 33 palety, 16 ton yy, Po drodze... Do rozładunku to był, mam rozładunek w Tilst, w Danii. Po drodze do tego rozładunku zjazd na bazę. Wymieniają mi, zjechałem do, na warsztat, wymieniają mi akumulatory i prawe lusterko, nie? Jak to mi się spokisiło. I to będzie wszystko. Środa, 8 rano, na, jestem na rozładunku w Tilst, w firmie Forburger jakiś kontakt, For która zajmuje się dystrybucją gazet, lotek mm. i innych takich, tam, nie? Rozładowali mnie o 9.15, czekam na zlecenie. No i zlecenia nie dostałem, dostałem powrót Pracujcie. na bazę i zjazd do domu przed świętami. No.